Mamy tutaj do czynienia ze sprawą stosowania bardzo dużej ilości nawozów, sztucznych nawozów do Glebowo, środki chemiczne i z tego stworzyły laboratorium Glebowe. Stwarzając laboratorium Glebowe eliminujemy życie biologiczne. Nieżyjący już pan profesor Nowosielski, który zmarł 24 marca 2013 roku, w tym roku, opracował humusy. To są mikroorganizmy, wytwory, sam humus, kwasy humusowe, to jest produkt brzownic, które w swoim przewodzie pokarmowym mają te same mikroorganizmy, co organizm zwierzęcy czy ludzki. My równie to, co spożywamy, musimy po prostu e, zużyć, ale rozkład to są mikroorganizmy pożyteczne, które rozkładają nas pokarm cały i potem kotki litowe wykorzystują te wszystkie składniki z tego pokarmu, które są. Jeżeli tych mikroorganizmów nie ma, jest to po prostu proces gminny. A jak rozpoznać, jest proces gminny, to każdy, który jest w łazience czuje, czy ma zapachy, czy nie ma zapachy po, po wypróżnieniu się. Jeżeli są, to znaczy, że proces gnienny. Czyli my I tutaj ci... przywracamy naturalne. Przywracamy czy... życie naturalne. Chcą przywrócić to życie naturalne. Każdy rolnik, każdy producent musi sobie uzmysłowić że mój żołądek to gleba, a gleba to mój żołądek, bo ja też mam w przewodzie pokarmowym, Te w żołądku są różne, nie tylko mikroorganizmy, ale również różne kodniki, owady i tak dalej, dzieci mają. To wszystko stwarza te same warunki jak w glebie. Czyli ten rolnik, producent, który zrozumie, co to znaczy gleba, że te same procesy odbywają się, co w naszym organizmie, to zrozumie, że ja muszę prowadzić życie biologiczne. Jak spytałem na sali, Obornik, który przejeżdża przez wieś Czy on pachnie? Śmierdzi Ale dlaczego śmierdzi? Bo są procesy gnilne. A gdzie są procesy gnilne? Tam jest smród Bo tam gdzie jest rozkład materii na, Organicznej naturalnej poprzez mikroorganizmy Czy to glebowy, czy Przewodzie pokarmowym zwierząt, ludzi Tam nie ma zapachu tam wszystko jest po prostu czyste. Jeżeli nawet w świniarni, ja mikroorganizmami opryskam korytę, opryskam ściany i całą świniarnię, to ja w świniarni będę jadł kanapkę i nie będę czuł zapachu, dlatego że to pobiera zapachy, bo tam jest rozkład, już jest naturalny, nie procesy gminne. Ta pasza, to wszystko, a co jest paszy? No tam są hormony, antybiotyki. To idzie do zwierząt. I z przewodu pokarmowego są odchody, jest obornie. Czyli nie ma życia biologicznego, dlatego obornik przejeżdżający przez wieś mówił, on śmierdzi, on nie pachnie jak kiedyś, nie? Grzyby rosły, każdy brał wąchał, o, to jest żywy i obornik. W tej chwili nie ma. I chwała a dlaczego rolnicy odeszli od tej żywej metody? To jest narzucanie. A co to jest GMO? A co to są te firmy chemiczne? Narzucają. Jak w jednym miejscu mówią, a co tam dr Jarczyński mówi o Boże jako pierwiastek generatywny? Nie będziesz stosował chemii, to i tak plonu nie będziesz miał. Tylko nie powiedział, który pierwiastek chemiczny zastępuje bor, bo nie ma takiego Ale ciemnoty wciskają, bo oni muszą sprzedać towar, to jest to, narzucanie Nie, to będzie efektywniejszy, tańszy koszt, bajanie, to jest zwykłe bajanie, oszukowanie rolników Zwykły koszt, jak ja hodowałem, na, czy rolnik hodował na zbożu, na ziemniaka, świnie to był obornik pachnący, a jednocześnie mięso miał. A w tej chwili mięso nie do zjedzenia, obornik nie jest żywy, czyli ma co prowadzamy? Degradację środowiska naturalnego. I musimy się obudzić. W tej chwili zrobiło się z gleby łąki, pastwiska, pola uprawne, to mamy sady, to się zrobiło laboratorium chemiczne. Ukoronowaniem pana profesora Olgierda Nowosiewskiego zostało właśnie wyprodukowanie tych humusów kwasy humusowe, które poprzez pokarm mamy to samo co w naszym organizmie jeżeli są spotkania, a takie było w Warszawie, gdzie na początku wspomagacze glebowe, a ja mówię, czy mogę się tego napić, jak mówicie panowie, że to jest dla ekologii, a oni mówią, panie doktorze, broń Boże, a ja mówię, a ja humusy, które są wytwory drzownicy z materii organicznej, obornika z gleby, cząstki gleby i tak dalej, ja się napiję i nie otruję się i nic minieje. Jeżeli ja mikroorganizmy również dla zwierząt, dla bydła, które mają dwukomorowy żołądek i beztlenowy i tlenowy warunki, ja napiję się tego i nic minieje, jeżeli ja piję mikroorganizmy to co dla gleby, to co dla roślin i to co dla pszczół, a pszczoły mają bardzo delikatny przewód pokarmowy, jeszcze są mikroorganizmy, probiotyki z, e, e, po prostu z ziołami i ja to piję i tak dalej i nic minieje. Jestem emerytowanym już pracownikiem Mazływskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, a każdy mówi, ty nie wyglądasz na emeryta, ale ja dziesiątki litrów wypiłem probiotyku. Mówił Pan dużo o tej głębokim takim przemieszaniu gleby. Ja tutaj widziałam, jak ludzie zdziwili się na tę metrową orkę po prostu. Ale proszę powiedzieć, przecież to jest problem czysto techniczny, tak? Przecież nawet nie ma za bardzo takich maszyn. Będąc i na zachodzie, i na wschodzie, i na, e, e, na Litwie, i na Ukrainie, I tam orzą, orka głęboka hektar. Jak w wrocławskim, gdzie producent produkuje ponad 40 ton truskawek z hektara, Kazałem mu najpierw pole zaorać na e, prawie metr, 80 centymetrów, przyjechał Holender, to kukał się w głowie, kto ci to powiedział, ale jak zobaczył za dwa lata ile Tefekty. mu truskawka efekty, sam całe PGR zaorał na metr, pługiem sam przyjechał, bo też tutaj oro, bo nie miał pługa takiego zaorał, technicznie są mi są pługi w kraju na głęboką morkę i można. Trzeba zlikwidować podeszwę późną i to co powiedziała, trzy razy zasiać gorczycę nawet przy samych Bożowych uprawach. Rok wykluczam, daję gorczycę, prowadzam wapno, kredę mielnicką, prowadzam życie biologiczne i wszystko rośnie jak na droża i każdy mówi, już do mnie się zwracają, które mają tysiące hektarów. o mo. I wraca cena naturalna, ale wraca życie biologiczne i wraca do naszych przewodów pokarmowych. My się zdrowiej czujemy. Jeśli ktoś zrobi jeszcze analizy włosów, to wie, jakie pierwiastki trzeba dostarczyć, trzeba i do lekarza nie musi chodzić, bo tak jak powiedział minister zdrowia, leczy się stan i za własne pieniądze. Od szeregu lat obserwuję y, takie zjawisko, że modna się robi uprawa bezorkowa, czyli przeciwny biegun. To nie jest modna. Ja byłem w Stanach już w 2004 roku i farmer, farmerów spytałem na świńska, ryżowa, yy, mleczne to były, yy, farma diabelska, jak zdjęcie zrobiłem i nakręciłem to myślałem, że mnie farmer pobije, bo nie wolno robić tam u nich zdjęć, oni tylko u nas robią, a u nich nie wolno, zakazane to jest, ale jak się spytałem, no dobrze, dlaczego ty po kukurydzy siejesz peluszkę, a nie orzesz ją, nie? A on mi pokazuje, pe, eci, peci, jakbym miał, to bym wiem, że trzeba uprawić. A ona chciała, to zrobić, że tego. Jeżeli ja piszę artykuł i mówię o zniszczeniu poprzez orkę e, podeszły późno, to mi na siłę, bez mojej zgody, wstawia się, że głębok, który jest jeden od drugiego, metr, półtora metra oddzielony, niszczy podeszły późno. Nie, on tylko łamie i lekko do powietrza, a podeszły trzeba orką zniszczyć.